rynku nieruchomości. Wzrost oczekujących sprzedaży domów. Najnowszy wskaźnik oczekujących sprzedaży domów Narodowego Związku Realnościowców wykazuje prawie 4% wzrost liczby podpisanych umów w ujęciu rok do roku. Spoglądając na dane w ujęciu miesiąc do miesiąca, zauważymy, iż oczekujące sprzedaży domów odnotowały nieznaczny wzrost 0,2% w porównaniu do tego samego rodzaju sprzedaży z września. Wzrost sprzedaży nowych domów. Jak wynika z nowych danych Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz Amerykańskiego Biura spraw Ewidencji Ludności, sprzedaże nowo wybudowanych domów jednorodzinnych odnotowały w październiku dwucyfrową zwyżkę. Zdaniem przewodniczącego Narodowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów, dobre wiadomości na temat sprzedaży zachęcają firmy budowlane, by inwestować w budowę coraz większej liczby nowych domów i powiększać zapasy nowych nieruchomości na sprzedaż. Większe wkłady własne w trzecim kwartale 2015 roku wkłady własne nabywców były większe. Nowe dane internetowego rynku kredytów hipotecznych Lending Tree pokazują, że średni wkład własny dla tradycyjnego 30-letniego kredytu hipotecznego o stałym oprocentowaniu wzrósł zarówno w ujęciu kwartał do kwartału, jak i rok do roku. Dyrektor Generalny Landing Tree twierdzi, iż wyższe wkłady dają kupującym przewagę konkurencyjną w stosunku do innych nabywców i przekładają się one na niższe miesięczne płatności. Nowy Jork i Kalifornia zajmują odpowiednio pierwsze i drugie miejsce w rankingu stanów o najwyższych średnich wkładach własnych, w obu przypadkach przekraczających 20%. Więcej dorosłych dzieci mieszka w domu. Coraz więcej młodych dorosłych mieszka w domu z rodzicami. To trend, który wykazał tendencję rosnącą w ciągu ostatniej dekady. P.E.W. Research Center donosi, iż w rzeczywistości w 2014 roku więcej młodych kobiet mieszkało z mamą i tatą niż podczas II wojny światowej. Obecnie z rodzicami mieszka ponad 31% młodych ludzi. W 2005 roku liczba ta oscylowała bliżej 27%. The Wall Street Journal donosi, iż badacze definiują młodych dorosłych jako osoby w wieku od 18 do 31 lat. Ekonomista Jed Kolko, pracownik naukowy na Uniwersytecie Kalifornijskim Berkeley, uważa, że trend ten to odzwierciedlenie osób odkładających zawarcie małżeństwa i posiadanie potomstwa na później. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas.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 Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość Radio 1030 AM Nabiera nowej mocy Nowa częstotliwość Ten sam profesjonalizm 1300 AM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 Do nieruchomości. Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna.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 Natychmiastowej sprzedaży. Jeśli szukasz dobrego, taniego domu, nie czekaj. Takie okazje trafiają się tylko raz w roku. Buffalo Grove. Wielka okazja miesiąca. Nowo zgłoszony do sprzedaży olbrzymi, luksusowy dwupiętrowy dom. Pięć sypialni, trzy i pół łazienki, nowoczesna kuchnia, pełny, wykończony basement z dodatkową łazienką i parowym prysznicem. Garaż na trzy samochody. Bardzo duża ogrodzona działka. System zraszania trawników pokrywa całą parcelę.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 Dobra firma, doświadczeni agenci. Dzwonisz już dziś, bo jutro będzie drożej. 847 647 4000 847 647 4 i 3. Zera, a w internecie posiadłość.com Słuchacie radiowego magazynu posiadłość.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 z miłości do nieruchomości. 10:30 WNVR Vernon Hills, Chicago and AM 1300 WRDZ Lagrange, Chicago Polskia, Radio Chicago. Wiadomości z rynku nieruchomości. mogą przyczynić się do podwyżki podatku. Jak wynika z badania Wspólnego Centrum Studiów Mieszkaniowych Uniwersytetu Harvarda, oczekuje się, że w 2016 roku właściciele domów zainwestują więcej pieniędzy w remonty domów. Jednak finansowy serwis informacyjny Market MarketWatch radzi, aby mądrze wybierać projekty renowacyjne. W przeciwnym razie można płacić wyższe podatki od nieruchomości. Na przykład w Los Angeles dodanie łazienki prawdopodobnie spowodowałoby ponowne. Kalkulację należnego podatku od nieruchomości, zaś w naszym powiecie Cook w stanie Illinois, o ile nie zwiększysz metrażu domu, Twoja wyceniona wartość powinna pozostać niezmieniona. Market Watch radzi, aby właściciele domów sprawdzili swoją sytuację w biurze urzędowego rzeczoznawcy powiatowego przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac renowacyjnych. Rosnące zadłużenie z tytułu pożyczek studenckich ma wpływ na kredyty hipoteczne. Bank Rezerwy Federalnej w Cleveland doszedł do wniosku, że coraz więcej młodych ludzi ma dług studencki, co sprawia, iż mniej z nich otrzymuje kredyty hipoteczne. W ciągu ostatnich 10 lat zadłużenie z tytułu takich pożyczek wzrosło trzykrotnie, osiągając poziom ponad 1,2 tryliona dolarów. W tym samym okresie czasu udział dorosłych w wieku poniżej 30 lat, którzy mają kredyt studencki, wzrósł z 27% do 40%. Bank przeanalizował historyczne wskaźniki własności domów wśród młodych dorosłych i okazało się, że w miarę jak rośnie zadłużenie studenckie, udział kredytów hipotecznych zaciąganych przez osoby poniżej 30 roku życia spadł z 11% w 2005 roku do 7% obecnie. Bank Rezerwy Federalnej w Cleveland kalkuluje, iż zadłużony absolwent college'u przeznacza średnio 20% swoich dochodów na spłatę pożyczki studenckiej. Wzrost oczekujących sprzedaży domów 14 miesiąc z rzędu obserwujemy wzrost rok do roku oczekujących sprzedaży domów. Najnowszy wskaźnik dotyczący tych sprzedaży opublikowany w tym tygodniu przez Narodowy Związek Realnościowców wskazuje prawie 4% wzrost liczby podpisywanych umów w październiku w porównaniu do tego samego okresu w 2014 roku. Wiceprezes do spraw badań z Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami powiedział Real Estate Today, że dalsza coroczna zwyżka oczekujących sprzedaży domów ukazuje fundamentalną siłę rynku realnościowego. Na podstawie tych najnowszych informacji Krajowy Związek Realnościowców prognozuje, że sprzedaże istniejących domów w 2015 roku osiągną do końca roku próg 5 milionów 300 tysięcy. Byłaby to najwyższa stopa sprzedaży od 9 lat.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 Wsiadłość.com. Z miłości do nieruchomości. Wiadomości z rynku nieruchomości. Zawyżone wyceny odwróconych hipotek. Generalny Inspektor Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ostrzegł firmy działające w branży odwróconych hipotek, które umożliwiają seniorom dostęp do ich kapitału własnego w postaci linii kredytowej lub stałego dochodu. Czasopismo handlowe Housing Wire donosi, iż Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast przestrzega rzeczoznawców, pożyczkodawców i inne podmioty zajmujące się odwróconymi hipotekami, iż zawyżone wyceny będą skutkować postępowaniami karnymi i cywilnymi lub sankcjami administracyjnymi. Dochodzenie przeprowadzone przez Urząd Generalnego Inspektora ujawniło setki wycen, które nawet o 100% zawyżały prawdziwą wartość nieruchomości w federalnym programie gwarancji kredytowych o nazwie Home Equity Conversion Mortgage. Kredyty te są zabezpieczone przez Federalną Agencję Wieszkaniową, tak więc rozpowszechnione oszustwo w zakresie odwróconej hipoteki może zachwiać stabilnością FHA. Wzrost cen domów. Jak wynika z najnowszego wskaźnika cen domów przygotowanego na podstawie danych firmy zajmującej się analizą rynku nieruchomości CoreLogic, w październiku ceny domów, w tym nieruchomości podlegających konfiskatom sądowym oraz tzw. krótkiej sprzedaży, wzrosły o 1% w ujęciu miesiąc do miesiąca. W porównaniu rok do roku stopa wzrostu wyniosła prawie 7%. Rynek nieruchomości napędza wzrost wydatków konsumenckich. Indywidualne wydatki konsumenckie to miara tego, na co gospodarstwa domowe wydają swoje ciężko zarobione pieniądze. Najnowsze dane Amerykańskiego Biura Analiz Ekonomicznych pokazują, że wydatki konsumentów wzrosły w 2014 roku o ponad 4% w porównaniu do roku poprzedniego. We wszystkich Stanach wzrost wydatków na nieruchomości i media stanowił największy wzrost wydatków na gospodarstwa domowe. Tuż za nimi znalazły się wydatki na opiekę zdrowotną.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 5.30 na fali 13.00 AM. Podwójna moc energii. Szukasz okazji? Mamy domy, domki, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze oferty.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 Na zakończenie dzisiejszego programu chcielibyśmy zasugerować Wam, jak zapewnić sobie i swojej rodzinie ciepło w zimowe miesiące, a jednocześnie zaoszczędzić, inwestując trochę pieniędzy, czasu i umiejętności majsterkowania. Pewnie jak wszyscy, często odkładacie prace domowe na później. Ale co jeśli powiemy, że można zaoszczędzić 600 dolarów rocznie, wykonując kilka bardzo prostych prac weekendowych? Zdaniem Departamentu Energii typowa amerykańska rodzina wydaje minimum 2200 dolarów rocznie na rachunki za media. Oczywiście kwota ta może się różnić w zależności od stanu, lokalnych kosztów, zużycia energii i pogody. Według WalletHub pierwsza piątka najdroższych pod względem kosztów energii stanów obejmuje te, w których jest najzimniej. Na szycie tej listy mamy Connecticut z ponad dwukrotną średnią krajową. Zobaczmy więc, czy możemy zatrzymać trochę pieniędzy w Waszym portfelu wydawanych na rachunki za energię. Mówimy o projektach weekendowych, które można wykonać samemu i będąc ambitnym można zrobić wszystkie cztery w jeden weekend. A więc zacznijmy od okien. Nieszczelne okno kosztuje Was dużo pieniędzy. Jak sprawdzić, czy Wasze okna wpuszczają zimne powietrze i wypuszczają ciepłe? Można kupić czujnik termiczny na podczerwień za około 40 dolarów. Celuje się nim w stronę okna i ich okolice, a urządzenie rejestruje różnice w temperaturze pokazując, gdzie są nieszczelne. Zanim jednak udacie się do sklepu, spróbujcie innego świetnego pomysłu zaczerpniętego z programu telewizyjnego This Old House i jego strony internetowej. Prowadzący zalecają zamknięcie wszystkich okien i drzwi w domu i zapalenie kadzidełka. Oczywiście jeśli je macie. Jeśli nie, jak wszystko inne obecnie, można je kupić online. Kadzidełko należy przesuwać wzdłuż ramy okna. Wszelkie zmiany kierunku dymu pokażą Wam, w którym miejscu macie problem z nieszczelnością. Uszczelnienie okna na zewnątrz i zastosowanie taśmy uszczelniającej wewnątrz może zaoszczędzić Wam 20 dolarów na kosztach energii rocznie. I to na każdym oknie, co po zsumowaniu daje 200 dolarów dla typowego domu. Uszczelnienie każdego okna zajmie około pół godziny, ale za to nie jest drogie. Koszt takiego zabiegu dla wszystkich okien to około 30 dolarów. Przepływ powietrza w domu może również mieć wpływ na Wasz komfort i rachunki za media. Kiedy ostatni raz wymieniliście filtry powietrza w swoim systemie ogrzewania? Jeśli nie pamiętacie, kiedy ostatni raz to robiliście lub jeśli wymieniacie filtry powietrza rzadziej niż 4 razy w roku, prawdopodobnie mocno nabijacie sobie tym rachunek za media. Departament energii przeanalizował tę kwestię z Clean Alert firmą, która produkuje monitory przepływu powietrza. Ich zdaniem można zaoszczędzić od 90 do 270 dolarów rocznie, w zależności od średniego zużycia energii. Wystarczy dbać, aby filtry w Waszej instalacji grzewczej były czyste. Oznacza to wymianę filtrów co najmniej raz na 3 miesiące, co nie jest zbyt drogie. Cztery filtry można kupić za około 10 dolarów. No dobrze. Teraz, gdy gorące powietrze przepływa już swobodnie przez filtry, następnym krokiem jest upewnienie się, że ciepło dociera tam, gdzie powinno. Strona zajmująca się aktualnościami na temat środowiska, Mother Earth News, zaleca uszczelnianie i ocieplenie przewodów rurowych. Zdaniem portalu niewydajne przewody przyczyniają się do utraty około 15-30% ogrzanego powietrza. Dzięki uszczelnieniu pęknięć na połączeniach oraz ociepleniu wszelkich jeszcze nieocieplonych przewodów można zaoszczędzić około 75 dolarów rocznie. Wystarczy tylko zainwestować 50 dolarów w materiały. Skoro już jesteśmy przy piecu, może warto rozważyć wymianę starego termostatu na taki, który jest programowalny. Zainstalowanie takiego urządzenia może zaoszczędzić Wam około 30% na rachunkach za ogrzewanie. Departament Energii donosi, iż prawie połowa rachunków za energię jest związana z ogrzewaniem i ochładzaniem, tak więc z nowym, programowalnym termostatem typowa rodzina może obniżyć swoje rachunki za energię o ponad 160 dolarów. Zainstalowanie takiego urządzenia zajmuje około 30 minut. Ten projekt jest nieco bardziej kosztowny niż pozostałe. Ceny termostatów nowej generacji wahają się od 100 do 250 dolarów. Drogie, ale pamiętajmy, że mogą Wam zaoszczędzić 160 dolarów rocznie. Nawet najdroższy programowalny termostat zwróci się w niecałe dwa lata. A teraz podsumujmy wszystkie te oszczędności. Uszczelnienie i zabezpieczenie Waszych okien przed warunkami pogodowymi może zaoszczędzić 200 dolarów. Wymiana regularna filtrów powietrza oszczędza średnio 180 dolarów. Uszczelnienie i założenie otulin na przewody rurowe obniża koszty ogrzewania o 75 dolarów. A zainstalowanie nowego termostatu przynosi oszczędność w wysokości 160 dolarów. To daje nam ponad 6 dolarów oszczędności na energii. Teraz dodajmy koszty materiałów. Uszczelki i taśmy, filtry powietrza, uszczelniacz i otuliny na przewody oraz termostat mogą kosztować około 140 do 300 dolarów. Tak więc nawet w pierwszym roku można zaoszczędzić 300 lub więcej, a w późniejszych latach około 600 dolarów każdego roku. Nieźle jak na kilka godzin pracy. O tej porze roku mamy sporo dodatkowych wydatków, zwłaszcza na zakupy świąteczne. W ten weekend lub w następny. Popracujcie nieco nad niektórymi z tych prostych domowych projektów, dzięki czemu Wasz budżet na prezenty będzie większy. Pozwolą Wam one zaoszczędzić dużo pieniędzy i zapewnią, że Wy i Wasze rodziny nie będziecie zimą marznąć. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas.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 AM 1030 WNVR Vernon Hills, Chicago. And AM 1300 WRDZ LaGrange, Chicago. Polska, Radio Chicago. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość.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 O zwykłej porze. Za uwagę dziękują Tomasz Dudziński i Wiktor Klepcarz. Wszystkim słuchaczom życzymy udanego weekendu. Do usłyszenia!